Rozdział drugi. Amliki stara się zostać królem, lecz większość ludu głosuje przeciwko niemu. Jego zwolennicy ustanawiają go królem. Amlikici walczą z nefitami i zostają pokonani. Połączywszy się z lamanitami, Amlikici ponownie napadają na nefitów, ale i tym razem zostają pokonani. Alma zabija Amlikiego. Na początku piątego roku panowania sędziów zaczęły się zamieszki pośród ludu z powodu niejakiego Amliki – bardzo sprytnego i mądrego w pojęciu świata, który był jak ten, co zabił mieczem Gideona i został stracony zgodnie z prawem. Dzięki swemu sprytowi Amliki pozyskał sobie wielu. Tak wielu, że stali się bardzo silni i zaczęli dążyć do mianowania Amlikiego królem nad całym ludem. I lud kościoła zatrwożył się tym. Także ci, którzy nie ulegli namowom Amlikiego, Wiedzieli bowiem, że według prawa zmiana taka musiałaby być zatwierdzona przez głosowanie ludu i że jeśli Amliki zdobyłby głos ludu, będąc niegodziwym człowiekiem, odebrałby im prawa i przywileje kościoła, albowiem zamiarem jego było zniszczenie kościoła Boga. I stało się, że lud zebrał się w całym kraju i każdy głosował według swego uznania za Amlikim lub przeciwko niemu. I głosowali w dużych zgromadzeniach, rozprawiając i spierając się pomiędzy sobą. Tak zgromadzili się na głosowanie w tej sprawie i głosy ich przedstawiono sędziom. I okazało się, że głos ludu był przeciwko Amlikiemu, dlatego nie mianowano go królem. I przeciwnicy jego radowali się tym, ale Amliki podburzył swych zwolenników przeciwko nim i stało się, że zebrali się i ustanowili Amlikiego swym królem. I gdy Amliki stał się królem, nakazał im, aby walczyli przeciwko swym braciom, aby uczynić ich swoimi poddanymi. I ludzie Amlikiego przyjęli jego imię, nazywając się Amlikitami, podczas gdy pozostała część ludu nazywała się Nefitami, jak też Ludem Boga. Nefici wiedzieli o zamiarach Amlikitów i przygotowali się do walki z nimi, uzbrajając się w szable, bułaty, łuki, strzały, kamienie, proce i wszelką broń. I tak byli przygotowani na przyjście Amlikitów i wyznaczono różnych rangą dowódców nad ich oddziałami. I stało się, że Amliki uzbroił swych ludzi we wszelką broń i wyznaczył dowodzących i przewodzących jego ludziom, aby ich prowadzili do bitwy z ich braćmi. I stało się, że Amlikici weszli na wzgórze Amnichu, znajdujące się na wschód od rzeki Sidon, która płynie w pobliżu Zarachemli, i tam zaczęli walkę z Nefitami. I Alma, jako naczelny sędzia i naczelnik ludu Nefiego, poszedł z dowódcami na czele swych wojsk, aby walczyć z Amlikitami. I zaczęli zabijać Amlikitów na wzgórzu na wschód od Sidonu i Amlikici walczyli z Nefitami z tak wielką siłą, że wielu Nefitów zginęło pod ich ciosami. Jednak Pan wzmocnił rękę Nefitów, że zaczęli zabijać Amlikitów z wielką mocą i Amlikici zaczęli przed nimi uciekać. I stało się, że Nefici ścigali Amlikitów przez cały dzień i zabili wielu. Zabili 12 532 Amlikitów, a Amlikici zabili 6 562 Nefitów. I stało się, że gdy Alma nie mógł więcej ścigać Amlikitów, zarządziłaby jego ludzie, rozbili namioty w Dolinie Gideon, nazwanej tak po Gideonie, który zginął od Miecza Nechora. W tej dolinie Nefici rozbili na noc swe namioty. I Alma posłał wywiadowców za resztą aby dowiedzieć się, jakie są ich zamiary i co knują, aby mógł się przed nimi zabezpieczyć i obronić swój lud przed zagładą. I ci, których posłał, aby obserwowali obóz Amlikitów, nazywali się Zeram, Amnor, Manti i Limher i poszli ze swymi ludźmi obserwować obóz Amlikitów. I następnego ranka powrócili do obozu Nefitów w wielkim pośpiechu, zaskoczeni i przestraszeni i powiedzieli – podążaliśmy za obozem Amlikitów i… Po naszemu wielkiemu zdziwieniu w Minon, tuż za granicami Zarachemli, w kierunku Nefi, zobaczyliśmy liczny zastęp Lamanitów i Amlikici przyłączyli się do nich. Napadli tam na naszych braci i nasi bracia uciekają przed nimi ze swymi statami, żonami, dziećmi w kierunku naszego miasta. Jeśli się nie pośpieszymy, zajmą nasze miasto i zabiją naszych ojców, żony i dzieci». I stało się, że Nefici zebrali swe namioty i wyruszyli z doliny Gideon w kierunku swego miasta Zarachemla. I przechodzili przez rzekę Sidon, gdy Lamanici i Amlikici, którzy wydawali się liczni niczym ziarnka piasku na brzegu morza, napadli na nich, by ich zgładzić. Jednak Nefici byli wzmocnieni ręką Pana bo modlili się do Niego, aby wyratował ich z rąk wrogów i Pan usłyszał ich wołania i wzmocnił ich, że Lamanici i Amlikici padali od ich ciosów. I stało się, że Alma walczył z Amlikim na miecze, twarz w twarz i walczyli ze sobą ze wszystkich sił. I Alma, będąc człowiekiem o silnej wierze i sługą Bożym, zawołał, Panie, miej litość i pozwól mi żyć, abym był narzędziem w Twych rękach dla ocalenia i zachowania tego ludu. I gdy Alma to powiedział, ponownie starł się w walce z Amlikim i został wzmocniony, że zabił go mieczem. Walczył także z królem Lamanitów, lecz ten umknął przed nim i skierował swą straż przeciwko niemu, aby z nim walczyli. I Alma ze swą strażą walczył przeciwko straży króla Lamanitów, aż zabili wielu, a resztę odparli. I oczyścili ziemię, zachodni brzeg rzeki Sidon, wrzucając ciała zabitych Lamanitów w wody Sidonu, aby jego ludzie mieli miejsce, by przejść i walczyć z Lamanitami i Amlikitami na zachodnim brzegu rzeki. I gdy wszyscy przebyli rzekę Sidon, Lamanici i Amlikici zaczęli uciekać przed nimi, mimo że byli tak liczni, że nie można było ich zliczyć. Nie uciekali przed nefitami w kierunku puszczy, na północ i zachód, poza granicę kraju, a nefici ścigali ich ze wszystkich sił i zabijali. I byli oni atakowani ze wszystkich stron, zabijani i pędzeni, aż rozproszyli się na zachód i na północ i dopadli puszczy, którą tam zwą Hermąc i która roi się od dzikich i drapieżnych zwierząt i wielu z nich zginęło w puszczy od ran i zostało pożartych przez zwierzęta i sępy, a ich kości, które znaleziono, ułożono na ziemi wsterty.